Jest sobota, 14 lutego 2026 roku. Słuchacie właśnie 590 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. a po tej stronie mikrofonów witają się z Wami zakochany bez pamięci detektyw z lokalnej policji, Michał Jakowicz. Witam Cię. Czołem Panowie, witam wszystkich. Jest z nami także ten creepy pracownik działu IT, Hubert Mandos Pandowski. Cześć. Cześć. I ja niezbyt rozgarnięty specjalista do spraw marketingu, Szymon szymasz Witamy Was i zapraszamy na recenzję filmu Serco Oki, o ile tak będzie kiedyś tłumaczony, bo w sumie na razie oficjalnego polskiego tytułu nie ma, a mowa oczywiście o filmie Heart Eyes z 2025 roku. Jest to produkcja którą wyreżyserował Josh Ruben. Scenariusz zaś napisali Philip Murphy, Christopher Landon i Michael Kennedy. No i postanowiliśmy omówić po pierwsze dlatego, że są walentynki, po drugie dlatego, że Mando jako ekspert od horgarów świątecznych tutaj wyszedł z taką inicjatywą, żebyśmy koniecznie ten film w tym roku omówili. No a że nawet data tutaj walentynek pokrywa się z datą sobotnią tak premiery Nekro, no to uznałem, że w sumie to jest całkiem niezły pomysł. No, przepraszam już od razu, ale. Ten, nie chciałem o tym mówić. Ten film. Tak na początku. Ten film wyszedł rok temu w okresie Walentynek i rok temu nie zdążyliśmy po niego siąść. I z tego co pamiętam, on miał całkiem niezłą opinie i całkiem niezłe recenzję, Więc ja tak założyłem, że w tym roku to będzie pewnik, a że to weszło do Sky Showtime jakiś czas temu, do polskiej dystrybucji, no to. No to no wziąłem w ciemno, nie? Mhm. dobra z opiniami się może jeszcze chwilę wstrzymajmy przejdziemy do nich za moment tutaj może tylko tak zaznaczmy że Filip Murphy w sumie nie jest pewnie nikomu znany bo on poza tym filmem napisał tylko scenariusz do bodyguarda i żony zawodowca i ja nie powinien może tego mówić głośno ale mnie się ten film w sumie podobał a no spoko, London... to nie jest jakiś wielki afront to, to jest film głupawy ale, ale akceptowalny mam wrażenie no, Ja mam wrażenie, że się spotkał ze sporym hejtem, a ja się bawiłem bardzo dobrze. No a London i Kennedy to oczywiście ekipa od Pięknej i Rzeźnika, czyli Friki. To był film, który tak chyba średnio pozytywnie oceniliśmy. Też odpowiada ten pierwszy, czyli London oczywiście za Happy Death Day. Happy Death Day. Śmiech się dziś po polsku. Natomiast Kennedy za nóż w nocnej ciszy. No i to czuć tutaj dość mocno, tak, że to jest ekipa właśnie od tych filmów. Tak, no zaczynają wyrastać na moich nemesis, w sumie. Bo, bo po prostu ja już miałem obawy, jak tylko zobaczyłem, że to oni stoją za tym filmem co do jego jakości i no tutaj też trochę uprzedzając fakty, większość moich obaw niestety się sprawdziła, także, także naprawdę to też mando, przypomniałeś nam, że Christopher Landon miał odpowiadać pierwotnie za najnowszy krzyk. Ja wiem, że najnowszy krzyk ma złą prasę z różnych względów, nie ma co w to wchodzić, ale po prostu jak ja sobie oglądając serce Okiego uświadomiłem post factum, że on miał odpowiadać za tą siódemkę, to stwierdziłem, że to, to jest podstawowy plus całe, całego tego zamieszania wokół właśnie ostatniego krzyku, że on go nie robi bo coś mi się zdaje, że to by była niezła masakra Oj, tam, oj, tam. No ja niestety mam podobne zdanie, i to się już ciągnie za nami od jakiegoś czasu, bo tak jak Happy the Day, ja wspominałem bardzo dobrze. Ja lubiłem ten film, chociaż teraz kilka dni temu powtórzyłem obie części z córką, to już trochę gorzej było, ale, ale nadal, nadal jest okej. Okay. Tak freaki, no ja w tym podcaście waszym nie uczestniczyłem, ale miałem zdanie podobne. Nie podobał mi się. Nóż w nocnej ciszy, no to wspólnie raczej negatywnie oceniliśmy. I co oni tam jeszcze robili? No, teraz to. To, to, to eskaluje, serce oki eskaluje, bo mam wrażenie, że to już tutaj się panowie trochę puszczają peronu jeszcze bardziej. No, Landon jeszcze tam coś dodał przy paranormal <grym> <części>. activity, <grym> Tak, tak, tak. W sensie to jest zupełnie inny rodzaj horroru, ale też przez przynajmniej Jarego nie lubiany, więc, więc masz tutaj hat <grym> No dobrze, to przejdźmy do fabuły. Główną bohaterką tego filmu jest Ali. Singielka, która nie może pogodzić się z tym, że jej były zaraz po rozstaniu znalazł sobie nową partnerkę. W dodatku Ali nawaliła w pracy i istnieje szansa, że jeszcze dziś, a dziś w świecie przedstawionym to dokładnie w Walentynki, że jeszcze dziś straci posadę. I w tym w jej życiu magicznie pojawia się Jay. Przystojny mężczyzna, na którego najpierw trafia przypadkiem w kawiarni, a potem w miejscu pracy. Okazuje się, że od dzisiaj są współpracownikami i właśnie jako współpracownicy Ali i Jay muszą spędzić ten wieczór razem, by ratować karierę kobiety, a Pech chce, że akurat teraz po okolicy grasuje serco, oki zabójca i jest to jakiś psychopata w masce z wyciętymi serduszkami w miejscu oczu, który poluje na pary. No i jak możemy się domyślać, mimo iż nasi bohaterowie parą nie są, prędzej czy później drogi tej dwójki i serca Okiego będą musiały się przeciąć. No i tu od pierwszej sceny nie oszukują nas. Wiemy z czym będziemy mieli do czynienia, bo już wprowadzenie, ta pierwsza scena, pierwsze morderstwo jest zrobiona w sposób absurdalny, to jest taka komedyjka głupawa, a jednocześnie widzimy, że... To będzie w duchu takich nowoczesnych komedii romantycznych. Yy, tylko oczywiście yy, no, w krzywym zwierciadle. I w duchu nowoczesnych slasherów też, tak, bo tutaj bardziej nawiązujemy do już, powiedzmy, postkrzykowych tytułów niż tych wcześniejszych, co mnie w ogóle zaskoczyło bardzo mocno, bo ja przez ten plakat no po prostu w ciemnej tonacji utrzymany są taką skórzaną maską i tak dalej, ja się nastawiałem mimo wszystko na coś w klimatach krwawych walentynek. Nie myślimy, że to jest po prostu podejście do krwawych walentynek Anno Domini 2025, ale że będzie raczej brudno i tak po staremu, co by pewnie niekoniecznie było czymś dobrym, a tutaj od pierwszego kadru widzę to prześwietlone, tę prześwietloną przestrzeń, tak, tę parę w takiej mega kampowej sytuacji, oni się sobie oświadczają w tym momencie, ale to wszystko jest takie właśnie strasznie prześwietlone, kampowe, przesłodzone, a jednocześnie od razu z tą taką mocną parodią na nie wiem, no współczesną kulturę po prostu na media społecznościowe i tak dalej, więc ja trochę to oglądam z szeroko otwartymi oczami nie? i ustami też i zastanawiałem się, co jest grane, nieco się tutaj dzieje i dopiero potem sobie o tym Londonie przypomniałem. Znaczy, no to jest dla mnie od razu powiem największa wada tego filmu, czyli ten wszechobecny humor. I ja po prostu stwierdzam i tak pół żartem, pół serio powiedziałem, że Kennedy z Londonem to stałem się jakimś moim nemesis, ale tak trochę jest, bo ja widzę, że większość tych ich produkcji no, to są horrory komediowe i do mnie po prostu nie trafia ta, ten ich humor, totalnie, to jest po prostu, ja mam wrażenie horror dla takich, nie wiem nie obrażając dwunastolatków dwunastolatków i po prostu dla mnie już ta pierwsza scena to ona była bardziej żenująca i strzelałem facepalm za facepalmem niż, żeby ona była zabawna, bo to jest przerysowane, to jest pojechane to jest absurdalne, ale no mówię, do mnie to totalnie nie trafia I później przez cały film to ten humor się przewija i po prostu jak wiecie, widziałem żarta to z wibratorem w pokoju naszej głównej bohaterki, który po prostu stoi w jakimś rozmiarze XXL prosto w miejscu takim, gdzie właśnie na ma go zobaczyć albo... Ej no, stoi na szafce nocnej obok łóżka w sypialni, już nie przestaje. No dobrze i nie chowa go w szafce, tylko idzie z nim przez cały pokój. No, Albo jak mamy, nie wiem, nawet takie motywy, jakieś, jak w którymś momencie jest jeden zgon przez cios w przyrodzenie jednego z bohaterów, to już czekałem tylko aż jeszcze kolejne morderstwo będzie ze strzałami, bo tutaj nasz serce oki używa kuszy ze strzałkami, że na przykład przestrzeli jakieś kobiecie piersi w miejscach słodków, bo to jest mniej więcej ten poziom humoru, który reprezentuje cały ten film. I to było dla mnie mega, mega irytujące, bo po prostu naprawdę nie wiem, czy tam z, z jeden żart do mnie trafił w całym tym filmie. No, piersi nie było, ale było głębokie gardło. Tak, w tak, tak, scenie tak. No, to prawda. Morderstwo. To prawda. Które zresztą w trailerze jest podkreślone serduszkiem. Ten otwór, który w jej ustach się na wylot przebił, to na tym zostaje narysowane takie różowe, takie fluorowe serduszko. Neonobę. No a poza tym też jeszcze, zanim oddam Szymasowi głos, to dotknąłeś od razu w sumie takiego ja też pewnego, nie wiem, dla mnie jednak problemu, bo ja mam wrażenie, że nie wiem, gadaliśmy ostatnio o tej nowej Cichej Nocy, która była też trochę sprzedawana w kluczu, że przyjdziesz na horror, zostaniesz na komedię romantyczną, ale tutaj to miałem taki... Takie trochę niezrozumienie, co do końca oglądam, bo mam wrażenie, że ten film jest z jednej strony taką głupawą komedyką e, szteniacką, z drugiej strony faktycznie jest komedią romantyczną, z trzeciej strony jest horrorem, który kiedy przychodzi do tych scen śmierci, to on naprawdę jest mocny i brutalny. Tylko to mi się totalnie nie klei tak naprawdę w jakąś jedną spójną całość. Nie? Jak w tej cichej nocy te przejścia ja kupowałem i, i to było dla mnie jakoś jakoś wszystko sensownie ułożone. Tak tutaj miałem wrażenie, że to jest bardzo obok, nie? że te żarty latają obok tego horroru, a ten horror jest właśnie zadziwiająco na poważnie jak już do niego dochodzi. Więc no nie wiem, dziwna to mieszanka jest dla mnie całościowo. Okej, okay, to <głos> tym razem się go rozminiemy dość mocno, bo ja no w sumie powiem, że ja się bawiłem bardzo dobrze i do mnie ten humor, zaraz może osobno jakoś przelecę, ale w miarę trafił, ale w ogóle zaskoczyło mnie to, że y, to jest tak mocno komedia romantyczna i to taka typowa komedia romantyczna, nie ironicznie w ogóle, tylko mamy... No sceny po prostu wyjęte z tych bardziej współczesnych komedii romantycznych, i mamy masę nawiązań do innych komedii romantycznych. Czasami niektóre po prostu są przywoływane wprost, inne bardziej jakoś wizualnie, czy przez jakąś parodię sceny, czy coś takiego, ale no tutaj. Pod tym kątem London, Kennedy i spółka odrobi ich pracę domową, no bo mamy właśnie i Pretty Woman, i Słodkie, kłam, nie, słodkie Zmartwienia. Nie Kłamstewka, Nothing Hill Zakochaną Złośnicę, Dziewczynę z Sąsiedztwa, to właśnie miłość. Tam w tym kinie leci ta dziewczyna Piętaszek z 40 roku i tak dalej. No ale dobra, to jest jeszcze prosto, tak? tam wpleść to w dialogi, ale ja miałem wrażenie, że tutaj momentami to jest typ... to, to W ogóle nie ma tego slashera, nie? To jest taki moment między w sumie tymi pierwszymi zabójstwami późniejszymi, kiedy mamy dosyć długą przerwę na zbudowanie tej relacji między naszymi bohaterami. I ja początkowo tego nie chciałem kupić, no bo tak sobie myślałem, że no dobra, no dziewczyna poznaje jakiegoś typa, który nie wiadomo skąd się tutaj zjawił, w takich trochę też dziwnych okolicznościach, no a wiemy, że do miasteczka przybył seryjny zabójca, nie? No to tak sobie myślę, okej, okay, czyli no może on będzie zabił albo ktoś z jego otoczenia, albo coś tam, więc tak nie chciałem tego kupić, ale to jest na tyle długa sekwencja tego nawiązywania relacji między Jayem a Ali, że w którymś momencie ja totalnie zapomniałem, nie, że oglądam Slasher, nie, że jak gdyby, znaczy okej, okay, on tam był w tyle cały czas gdzieś tam lekko widoczny, nie, no ale jak gdyby wciągnął mnie w miarę ten wątek ich relacji i autentycznie byłem ciekaw, w którym kierunku to pójdzie właśnie, czy Jay zdradzi, czy może to Ali się okaże jakaś dziwna, czy ta Monika, jej przyjaciółka, która się przewija co jakiś czas, Zacząłem snuć teologię na temat tego, kto tutaj może zabijać, ale autentycznie jakoś tam się bawiłem tym romansem. I nie wiem, no to może zostajemy przy tym humorze. Bo ty ale to Javi poczekaj, mówisz... to, to, to jak zanim przejdziesz do tego humoru, to ja tylko powiem, że w zasadzie to ty potwierdziłeś trochę moją opinię, bo ja mogę to podbić, że jeżeli chodzi o ten wątek romantyczny, to to jest dla mnie jedyny pozytyw tego filmu, tak? W mojej ocenie, poza tam jakimiś pojedynczymi tymi scenami murders które były całkiem efektowne, ale to jest w dużej mierze zasługa tego głównego castingu, bo w rolę Ali wściela się Olivia Holt, a w Jaya Mason Gooding, którego chociażby z krzyków tych nowych możemy kojarzyć i oni mają doskonałą chemię. Ja po prostu od pierwszej ich wspólnej sceny, kiedy oni w zasadzie pożerają się wzrokiem i grają tak fajnie ze sobą, to w zasadzie ta ich relacja i to jak, jak jest to pisane to jest naprawdę highlight tego filmu i wiecie te ich wszystkie spojrzenia i te wszystkie zabawy właśnie rodem z komedii romantycznych Will Day, Wont Day i tak dalej to, to naprawdę się tutaj nieźle sprawdza i w każde powłóczyste spojrzenie trafia no tylko, że no, no nie pasuje mi to po prostu do całej reszty tego filmu nie? to dla mnie jest naprawdę mocno obok i chyba lepiej bym się bawił na komedii romantycznej z Ali JN uknutej wokół, nie wiem, agencji marketingowej i tego rodzaju rzeczy niż z tym slasherem w tle znaczy, dla mnie to nie jest plus i tak, bo no może też ja jestem po prostu już nie to pokolenie i te nowoczesne komedie romantyczne niekoniecznie do mnie trafiają, a to tutaj jest podbite, przerysowane, przyspieszone, zrobione właśnie w takim przyspieszonym tempie, zestawione z tymi morderstwami, tak żebyśmy mieli taki kontrast kompletny, że tutaj uciekają przed mordercą, ale jednak, nie wiem, ta miłość się budzi i oni sobie dyskutują, pomimo tego, że nie wiem, morderca chodzi po kinie samochodowym i, i zażyna ludzi. I ja jestem trochę rozdarty, bo ja mimo wszystko uważam, że na Walentynki to jest dobre zestawienie, to jest dobry film i ten absurd może trafić, bo tutaj mamy nawet, wiecie, nawet ten szablon filmów tego typu, gdzie na koniec oni się rozstają, on już ma odlecieć, a ona żałuje, że właśnie zrezygnowała z miłości swojego życia i przez chwilę widzimy ten kolaż scen, gdzie ona jest i on i ta muzyka gra i ona jedzie na lotnisko i taką scenę też mamy, że ona biegnie po lotnisku, woła go i chce go znaleźć. To jest piramidalnie I to nie głupie, jest notabene. Głupie. <gulanie> to no właśnie, no. I ten, film, ten film, gdybym ja go oglądał w innym okresie, absolutnie by to nie był plus. Nawet jeśli ja się zgadzam, że jest chemia między tymi postaciami i, i, i to są fajni aktorzy w tych rolach. Te, te, te, te dziewczynę też widzieliśmy ile rok, dwa lata temu w Totally Killer. Mm -hmm. Takim też komediowym slasherze, takim powrocie do przyszłości slasherowym od Prime Video. No i ty powinieneś kojarzyć z Cloak and Dagger, bo ona też tam grała ch chyba tą tak, główną też, postać. Tak, też, nie? chociaż ja akurat z tego jej nie kojarzyłem, dopiero doczytałem. To nie, to jest... To jest, to jest dla mnie ten film trochę jest jak Scream Queens na przykład, serial, tylko że tam e, ten humor do mnie trafiał i, i te absurdalne dialogi i, i, i to wszystko do mnie trafiało. Tutaj, tu nie bardzo. Ej, no, to ja, ja nie rozumiem, co tutaj się wydarzyło. Bo humor jest e, Ale, ale ja mówię, ja, ja się zgadzam, że na Walentynki to... to ale wiesz, kurde, to, to jest tak dobry film na Walentynki, jak Nóż w cichej wodzie na święta. No właśnie nie. Mi się wydaje, że tutaj to wszystko jest o wiele lepiej ograne, bo nóż yy, w cichej wodzie? W cichej nocy. No, tam jeden pies. <laughs> Ale tamten film miał moim zdaniem masę niedorobek. A tutaj okej, okay, ta konwencja może komuś nie podejść, czy hu, rodzaj humoru, ale moim zdaniem to jest o wiele bardziej spójne, świadome i właśnie od początku do końca konsekwentnie prowadzone. Ten humor no, do mnie trafiał i ja przyznam, że się kilka razy zaśmiałem. Nie, nie każdy żart, tak, przy niektórych też tak bardziej no, się lekko uśmiechałem pod nosem, ale kilka razy parsnąłem śmiechem. Podoba mi się też to, że to jest taki humor bardzo osadzony tu i teraz. Może też dlatego do was trochę nie trafia, bo wy mało siedzicie pewnie na Instagramach, TikTokach, etc. A tutaj właśnie przewijają się cały czas żarty z inceli, z beciaków, ze Spotify, z Tindera, z Bumble. Pewnie nawet nie wiecie, co to jest Bumble. Nie e, wiem. Nie wiem, z ekologii na pokaz, z sojowego latę, ze związków dla pieniędzy. E, w ogóle z takiego życia w mediach społecznościowych e, na pokaz. I to jest takie mega... No, Mando musimy się rozłączyć, bo on chyba sugeruje, że jesteśmy jakimiś dziadersami, Nie. Nie, nie, nie, no ja to powiedziałem <czego> właśnie, bo ja mogę nie wiedzieć, co to jest, ale czuję, że to jest właśnie ten rodzaj e, narracji, historii, żartu i no, tak jak powiedziałem, no to do mnie trafia trochę przez wiek. I kontynuując, to nie są zawsze żarty wysokich lotów, ale to też nie jest humor o kupie, pierdzeniu i tak dalej, czego ja już mam dosyć w jak szczerze mówiąc. Tutaj, nie wiem, sam moment ich poznania się. Ali i Jay poznają się, gdy oboje zamawiają w lokalu w kawiarni kawę. No i oni nie zamawiają normalnej kawy. Już właśnie koleżanka Ali zamawia właśnie jakąś dziwną sojową latę z czymś tam, a oni zamawiają dużą mrożoną Amerykaną na mleku owsianym, dwa miody, jeden cukier. No i Ali podchodzi, by odebrać swoje zamówienia, w tym momencie Jay chwyta zakupek czy na odwrót, no i robi się niezręcznie, no bo żadne z nich nie wierzy, że ktokolwiek inny mógłby zamówić taką kawę. No i już tam trochę, znaczy to było taki obóz? Ale z drugiej strony, gdy wcześniej wołał kawę, podawał imię, a w tym momencie nie podał imienia i to było głupie, żeby doprowadzić do tej sceny, że dwo, dwie osoby zamówiły tę samą kawę a i powiedział podeszły. Monika wcześniej, to nie zauważyłem. Ja zrozumiałem, że podał właśnie sojowe laty Nieważne, czepiam się, wiesz, ja rozumiem, o co ci chodzi, ale to nadal nie jest dla mnie fajne. Ale tam po chwili jeszcze o jest ta niezręczna sytuacja, no i taki rom, typowy, romantyczny moment poznania się, a barista nam rzuca coś, proszę nie blokować kolejki i w ogóle to jest częste zamówienie tutaj. No to, ja no się to, w to To była jedna z tych scen, gdzie ja się uśmiechnąłem, bo puenta tego żartu była, była całkiem urocza i znów ja się akurat zgadzam, że ten moment poznania jest fajny, bo mówię od, pierwszego, od pierwszej sceny, kiedy oni na siebie patrzą, ale tutaj też totalnie rozumiem właśnie, że Mando się może rozmijać, ale ja jestem na bieżąco z Bridgertonami, to to spojrzenie, które oni sobie tu wymieniają pożerając się wzrokiem, to tak w Bridgertonach by się też mogło znaleźć, także, także tak, to jest, to jest spoko, tylko że no, to jest jeden z niewielu żartów, który jakoś do mnie trafił. No dobra, no to z takich rzeczy, które mnie totalnie rozbawiły, no to jak Monika ocenia wygląd Ali przed y, jej kolacją z Jayem i potencjalną randką i y, rzuca nagle, że słuchaj, przecież wyglądasz jak before y, z mema, tak? Before and after, no to ja też barsknąłem śmiechem. Wtedy ja autentycznie oprółem monitor. Gdy, y, nie wiem, przeszukują Ali w knajpie i wykrywacz metalu, no bo tam ten morderca działa w, w mieście, w Seattle, więc gdy ona przychodzi wieczorem w walentynki do knajpy, no to sprawdzają, czołna czasem nie ma broni, no i pika ten wykrywasz metalu, bo nosi metalową słomkę, tak, bo nie chce papierowych. A to akurat była taka strzelba Czechowa, nie? Od no, początku no, tak. e, sugerowana. No tak, ale to mnie rozbawiło totalnie, bo myślałem, że nie wiem, klucze pikają, biżuteria czy coś tam, nie? A tam ta słowka wróciła czy coś. Gdy no, taksówkarz im. poczucie humoru, naprawdę. Gdy taksówkarz im oferuje seksowną playlistę na Spotify, nie? Jakiś creepy ten. Nie wiem, ta próba schowania dildo w szafie i odkrycie w ten sposób mordercy, to też mi się podobało. W sensie to było głupie, bo ja też pomyślałem, czemu nie wrzuciłaś tego do szuflady, tylko idziesz z tym przez pokój, ale gdy w ten sposób odkryliśmy mordercę w domu, no to. A czy to, bo ty nie znów... wiem. Znowu y, y, do, naprowadzasz mnie pod inny wątek, bo to jest humor. To y, Ja bym powiedział, że to jednemu siądzie, drugiemu nie. No To jest jak z każdą komedią. Jak, y, jak wszyscy raczej wiedzą, nie jestem specjalnie fanem y, komedii w ogóle, więc y, to ja rozumiem, że też y, taka tonacja może mi nie siadać. Y, ale to, co mi bardzo przeszkadzało już w zasadzie od samego początku, że ja miałem wrażenie, że... Ta część slasherowa, wiecie, cała ta zagadka, to jest tak pretekstowa i to jest tak głupie, to jest tak jakby... Prowadzone na, takim, na takiej absurdalnej nucie, a z drugiej strony jakoś śmiertelnie poważnie, że ja miałem wrażenie, że oglądam scenę, która powinna być w jakimś poważnym slasherze, a po prostu przez to, jak jest prowadzona cała ta fabuła, to to jest piramidalnie głupie, bo naprawdę, ja w którymś momencie już na, na tym posterunku policji chyba, czyli to już jest tam, nie wiem, z godzina filmu, to stwierdziłem, że ta cała fabuła to jest się klei na ślinę i to jest tylko i Włącznie po to, żeby to było, to był walentynkowy slasher, co trochę mogę podbić to, co Ty Mando powiedziałeś, że, że tak, no w kategoriach świątecznego filmu oglądanego w Walentynki, jeszcze szczególnie z jakimś tam partnerem, partnerką, to może się to sprawdzić. Natomiast no, jakbyśmy tutaj mieli zacząć wchodzić w jakieś prowadzenie fabuły, nie wiem, tożsamość, motywacje mordercy i tak dalej, i tak dalej, to... O, nie wiem, czy chcemy się w to bawić, bo to może się źle skończyć <śmiech> dla tego filmu. Mogę jak co mówisz. Tak, mamy mordercę w streszerze, no to trzeba zacząć od tego, jak wygląda. No i ten ma tę swoją maskę z serduszkami, no i ja byłem na początku trochę na nie, bo ona jest absurdalnie wręcz głupia, zwłaszcza, że w którymś momencie jeszcze okazuje się, bo to są takie czarne plamy na jakiejś skórzanej masce, tak tylko w kształcie serduszek. No i jako, że od początku wiemy, że to jest seryjny morderca, który działa typowo w walentynki i bierze na celownik pary, no to sobie pomyślałem, no okej, okay, nadal głupie, ale jakoś tam to rozumiem. A jeszcze na plakatach widzieliśmy tę maskę z tymi oczami świecącymi na czerwono i okazuje się w filmie, że Mordexa rzeczywiście ma tam zainstalowane jakieś czerwone światełko i w którymś momencie gaśnie światło i my to widzimy. No to to już naprawdę jest tak absurdalne, że głowa mała. Ale z drugiej strony, no Kojarzy się z walentynkami, miłością. Okazuje się, że motywacja mordercy też jest jakoś związana z walentynkami, miłością i tak dalej. No i poza tym jest to po prostu mega charakterystyczne. Więc jak ktoś chce sprzedawać maski charakterystycznego z mordercy, no to w sumie w tym szaleństwie jest metoda. I, I też przed filmem trochę byłem na nie. Po filmie już uznałem, że w sumie spoko. To też jest dość charakterystyczne dla tych nowych śmiesznych komediowych horrorów. No bo i w Happy Death Day mieliśmy mm, bo dziwaczną nietypową maskę i w, no może w tym Nożu w nocnej ciszy to nie było aż tak dziwaczna, ale w Total tak. No, było było było chyba nie? za które nie odpowiadała raczej ta ekipa, nie wiem, na, nawet nie mam pojęcia, aczkolwiek pasowałoby mi, gdyby to oni to robili. Też jest taka absurdalna maska mordercy, więc tutaj to się po prostu do kolekcji wpisuje. Ale A to jest taka że ta sama to, mówię, to, się to film świąteczny, któremu takie rzeczy wybaczamy jak najbardziej, to jest. To, tu nie będę krytykował i narzekał, jest okej. Okay. Ale za te wszystkie maski odpowiada Tony Gardner. Znaczy nie w nożu, ale we Freaky, w Happy Death Day, w Totally Killer i tutaj w Hard Eyes to wszystko jedna osoba, Gardner. Więc by się zgadzało. Znaczy ja tego też nie będę krytykował, chociaż trochę um, uśmiecham się pod nosem, bo mam wrażenie, że ta dziwaczność masek to jest trochę taka... Wiecie, próba wykreowania jakiegoś kultu wokół, wokół jakiegoś nowego mordercy. Trochę mam wrażenie, no że... No jest sprzedaży, nie? Po prostu gadżety. No sprzedaży, pewnie. tak, tak. Tylko no to jakby jedno, jedno z drugim jest silnie powiązane, żeby to zmonetyzować, tylko... Tak. Ale z drugiej strony widzieliście jakieś gadżety z tych filmów, o których wspominaliśmy? No nie, bo moim zdaniem właśnie one nie chwytają. One to, to właśnie to była puenta tego, co, co zacząłem mówić, że to jest próba zmonetyzowania, stworzenia jakiejś ikonicznej, kultowej postaci, tylko bez zrozumienia, że za tą postacią coś musi stać, a nie tylko, wiecie, charakterystyczna, fajna maska. nie I, i wydaje mi się, że tu jest pewien problem, ale w, w tym filmie konkretnie mi to nie przeszkadzało, tym bardziej, że jakoś to akurat kupowałem, że mówię, ta kusza z tymi serduszkami, te noże, te, ta skóra, która... W sumie kusza cupidyn dopiero do mnie dotarł, tak, się tak. Bo tak że, tego teraz zrozumiałem. Także to, to, to są takie elementy, które, no tak mówię. Wow, zrozumiałeś żarty z Instagrama i z memów i z sojowej <grym> <grym> Ale to wiesz, to dlatego, że my pamiętamy starożytną Grecję, a on y, ostatnie, wiesz, Instagramowe rzeczy, nie? Tak, w moich czasach się strzela z AK, a nie tam z kuszy, no. No dobra, no to właśnie ten design dla mnie jest w porządku. Druga rzecz, która mnie zaskoczyła na plus, to to, że ten film ma trochę fabułę jak sequela normalnego slashera. Chodzi o to, że tutaj morderca w świecie przedstawionym. Działa już od trzech lat, atakował dwa lata temu, rok temu, i teraz mamy trzecie zabójcze turnę po miasteczku. I to nie w tym samym miasteczku, co też jest w sumie ciekawe, że on się może niby pojawić wszędzie w Stanach Zjednoczonych, no ale że akcja tutaj rozgrywa się od początku w Seattle, no to domyślamy się, że to jest właśnie tegoroczny ten hunting ground, tak? To terytorium, teren polowania, powiedzmy. I to było też dla mnie trochę nietypowe. Gdzieś tam czytałem w sieci, że ludzie mówią, że może będą prequele. No moim zdaniem nie, to prequele by nie miały sensu, skoro już znamy tożsamość zabójczej. Nie zabójcze no, sequel i... ma powstawać niby, tak widziałem informację? No, sequel jakiś może pewnie, tak, ale właśnie pod kątem prequelów myślę, że to nie było tworzone, tylko po prostu, żeby zrobić to trochę bardziej oryginalnie i dla mnie to jest spoko, tak, to jest coś na plus. Kolejna rzecz w sumie od strony Stasherowej mi się podobało, gdy już doszło do tego, bo wiadomo, tak jak powiedziałem, tutaj są przerwy, gdzie ten romans z Romką króluje, ale jak już dochodzi do jakichś pościgów za ofiarą czy może raczej ucieczek przed mordercą, to one były całkiem fajnie wyreżyserowane i sprawnie pomontowane. Mamy sporo trochę tych tradycyjnych ujęć, też takie głupie, nie wiem, potykanie się gdzieś tam w trakcie ucieczki, to mnie zawsze woje Tutaj też jest taki moment, gdzie bohaterka się potyka jak głupia, po prostu co dwa kroki jej się nogi e, gdzieś tam zginają i upada totalnie bez sensu. Jeszcze w takiej scenie, która jest urwana, to akurat był chyba naj, taki najgorszy dla mnie mam w całym filmie, ale sporo tych ucieczek jest spoko, gdy oni w tym mieszkaniu jakoś barykadują morderce, gdy potem próbują uciec do taksówki, gdy uciekają jakimiś tam uliczkami. W którymś momencie to pewnie nie ma sensu, ale wygląda fajnie na ekranie. Jedna z postaci przebiega obok czegoś ala takiego biedalu na parku, jakiejś karuzeli i morderca na przykład siada na huśtawce plecami do niej. To nie ma żadnego sensu, ale Wizualnie mi się to mega podobało, także Mamy mam jakiegoś psychopatę z bronią, który się buja na huśtawce, a bohaterka tam się gdzieś ukrywa na tej karuzeli. No i karuzela oczywiście też jest wykorzystana, skoro już ją wynajęli na potrzeby tej sekwencji. No i w ogóle mamy właśnie przestrzenie otwarte, mamy przestrzenie zamknięte, mamy akcję całkowicie po ciemku, mamy akcję w świetle dnia. On jest moim zdaniem od tej strony też w miarę zróżnicowany i tak całkiem ciekawie nakręcony jak na slasher. No, mi się to podobało akurat. Mamy akcję na komisariacie, gdzie mamy niewielu policjantów i ciemne pomieszczenia i, i wyżynają bohaterów jednego po drugim. Mamy akcję właśnie w domu, która też była całkiem spoko. Mamy to kino samochodowe, gdzie jest taka potężna rzeźnia i masakra. Jak najbardziej. No i finał w tej, w tej scenerii też jest bardzo fajny. Ta scena z, z tą karuzelą, Wiesz, jakie to było głupie, jak Jay stracił przytomność i ona, jego partnerka zaczęła uciekać. I potem był foch, że ona go zostawiła. No, to, to, to było ta, ta, ta, szczególnie, że ona nawet odciągnęła mordercę uciekając, więc w zasadzie zrobiła mu dobrze, bo jakby została, zginęliby oboje. Chociaż po, od tego momentu mi się trochę, troszeczkę mnie bawiły relacje między nimi, bo tam się zaczęły tarcia i dogryzania, a nie tam miłość i patrzenie w oczy, jak to było wcześniej. Ale to było w sumie śmieszne. Zostawiłaś mnie? Nie zostawiłam. <grym> Zostawiłaś. No ale ty jesteś większy <grym> i możesz się bronić. No tam to był drugi z żartów, który do mnie trafił, jak te mięśnie nie zostały stworzone do przemocy, czy coś takiego. Jay jej tam odpowiedział. <grym> Tylko do przytulania. Tak. No, no, te, te, także, te, także to, to akurat e, do mnie trafiło. Znaczy nie, slasherowo to mówię, sam, sam ten horror w momencie, kiedy wchodzi, e, czy te sceny murders, które dostajemy, one są Kręcone bardzo w porządku, tylko, no mówię, mi przeszkadzało to, że one mi się gryzły całą resztą filmu. Naprawdę, ja bym wolał dostać chyba dużo bardziej poważny slasher walentynkowy z tym samym mordercą w tej samej konwencji, bo tutaj przez to, przez tę tonację taką ogólną, to po prostu wiele z takich podprowadzających do poszczególnych morderstw mnie mierziło właśnie jakimiś głupi, głupimi rozwiązaniami, absurdalnymi pomysłami, jak nawet nie wiem, to, że cały ten komisariat jest pusty. Tak mnie to wkurzyło. Jeszcze tam tłumacą, no bo z mordercę żeśmy złapali, a tam nikt w zasadzie nawet nie wie, czy to jest morderca, bo, bo w zasadzie dowodów nie mają żadnych. I tutaj jest wiele takich scen, nie? Gdzie nie wiem, ludzie nie. Znaczy dowody mają, no znaleźli przy nim maskę i nóż proszę i tak cię, dalej. Proszę no, cię. I... To mi dokonywał mordy. No tak, ale kobieta mówi, kobieta, która była ofiarą, wyraźniej mówi, że on nie jest mordercą, tylko jest ofiarą, był z nią, nie? Zresztą to przesłuchanie też jest w miarę takie głupio zabawne, jak oni o tej obrączce mówią i to są twoje inicjały, nie? No, no, dokładnie. I tutaj to było mega zabawne. I tutaj jest dużo takich scen, nie? Gdzie na przykład, nie wiem, jak się zaczyna cała ta masakra w tym kinie samochodowym, no to też to ludzie reagują, trochę mi się to kojarzyło z drugim fnaf filmowym, gdzie też się pojawiają animatroniki na festiwalu i wszyscy zamiast uciekać, to wow, jaki kostium i tak dalej, no tutaj tak samo, nie że wszędzie trąbią, że morderca w Seattle i tak dalej, a tu kino samochodowe pełne para, wszyscy o, fajny cosplay, spoko, spoko, nie, no to, to, to no mówię, to takie, dla mnie to... No może teraz trąbią, że go złapali, no to już jest bezpiecznie. No, no. ale, no, mówię, nie kupowałem całościowo właśnie tej tonacji, dlatego mi to zgrzytało, bo to jest, to jest w ogóle dla mnie dziwne, nie, że jest bardzo duży rozdźwięk, bo ten film jest w sumie mocno krwawy, bo tu jest kilka takich morderstw naprawdę grubych, czy jak, nie wiem, właśnie w tej finałowej lokacji kończy morderca, jak mamy właśnie to głębokie gardło, o którym Mando wspomniał. No jest tutaj kilka takich naprawdę mo mocnych scen, tylko no mówię, naprawdę wolałbym to w spójniejszej tonacji, nie? Albo zrobić to dużo bardziej absurdalne i żeby ten morderca był nie taki poważny, bo mam wrażenie, że ten morderca jest prowadzony właśnie w poważnym tonie, że to nawet wiecie, w krzyku często o tym gadaliśmy, że zawsze Ghostface jest takim trochę slapstickowym mordercą, który lubi się potknąć, robić jakieś głupie rzeczy i tak dalej, a, a tutaj wiesz, tego co, nie ma, my... nie? on jest prowadzony totalnie poważnie. Ale on, to nie jest tak, że on jest prowadzony poważnie. On jest prowadzony właśnie tak bez właściwości, bo my go tylko widzimy w momentach, w których on zabija, atakuje i, i tyle. Tak? I on y, nie komunikuje się, on nic nie mówi. Więc ta powaga wynika z tego, że no, on nie otwiera buzi, bo jak w którymś momencie my go poznajemy i zaczyna się odzywać, no to to jest totalny kamp. I, i slapstick właśnie i tak dalej. Tylko, że to dopiero w ostatnim akcie. No tak, no ale to nie, nie, nie, no, na razie bym mhm. tego nie tykał, bo jak otwierał, już gębę, to się robi jeszcze głupiej niż było wcześniej, więc, <ścoughs> więc to, już, to już mówię znów. Potwierdzasz moją tezę, bo już wolałem, żeby był prowadzony właśnie tak bez właściwości, no bo wtedy jest horrorowy. no Ja rozumiem, że ta powaga wynika z tego, że nie ma komunikacji i tak dalej, no ale te sceny samych morderstw są dosyć właśnie i krwawe i dosyć tak w poważnej tonacji, a, a sama, nie, mówię, ta motywacja, ta fabułka i to, jak dostajemy backstory, no to nie, to nie podobało mi się to. A ten cosplay no tutaj też nie był umotywowany, no bo w krzyku to jest młodzież głupia, która te maski zaczyna nosić. W Happy Death Day to jest maskotka drużyny na kampusie, więc tam co druga osoba w tej masce chodzi. W totally Killer... We Fnafie to jest święto całe, nie? Fnafowe. No, w Totali Killer to jest historia mordercy sprzed tam 35 lat, więc to się wpisało w historię miasteczka i tam masa ludzi w tych maskach chodzi. A tutaj nie, tutaj jeszcze 15 minut temu był terror, że w naszym mieście działa morderca. Ale na ulicach był, już było osoby był z maskami. wielki foch i obrażenie, że kampanię reklamową oparli na śmierci. nie? A pojawia się nagle facet z maczetą i o, fajny cosplay. Gdzie to święto nie ma związku z cosplayem, nawet nie. Ale były wcześniej już, w momencie, kiedy tam e, właśnie stacja przy Karuzeli, tam już były osoby w maskach przebrane, więc cosplay już był, jak gdyby w świecie przedstawionym. Aha, no dobra, no to wyparłem. A, a, a, cwaniak. No ale to i Dobry, tak, to... Ja, ja to podbijam to co Mando mówi, bo to dla mnie się to nie broni, nie, znów, gdyby to było, nawet wiesz, masz te materiały telewizyjne, które mogłyby to podbudować, ale tego nie robią, nie, bo te materiały telewizyjne to też jest taki, w takim tonie absurdalnym trochę wszystko prowadzone, to co oni tam gadają, to taka telewizja lat 90. miałem wrażenie podkręcona do granicy absurdu. Ja tam wystarczyłoby właśnie, nie wiem, że w kolejnych miastach tam, nie wiem, seryjni mordercy, a faktycznie tam jest osoba w masce, bo ja też na to zwróciłem uwagę, zresztą w takiej dosyć biednej masce, ale z drugiej strony właśnie ja nawet tego specjalnie jakby nie rozumiałem, no bo tutaj... To jest sprzedawane jako znów poważna sprawa, nie? że morderca terroryzuje mieszkańców i, i że to się rozlewa raczej jako fala terroru, a, a, a mówię i znów wychodzi ten, ta po prostu taka niespójność tonacji, która mnie mierzi w tym filmie. Znaczy to, że gdy ludzie by się przebiegali, gdyby wiedzieli, że jest ktoś, kto działa w jakiejś masce, to by mnie w ogóle nie zdziwiło gdziekolwiek na świecie. A w Stanach to już w ogóle jak gdyby, nie? Więc ja się dziwię, że tak mało osób biega w tej masce, skoro ona w mediach jest jak gdyby podawana, tak na jakichś tam w tych wiadomościach, w jakichś materiałach. Ale aż od tego, to jak oceniacie morderstwa całościowo? Macie swoje ulubione? No bo morderca tutaj, no ma kilka takich tradycyjnych opcji działania, narzędzi, bo stosuje i nóż, i maczetę, i kuszę. Tę kuszę kupidę, no, jak ustaliliśmy przed Chwilą, ale i lewarek i wyciskarkę przemysłową na przykład tak ja tylko od razu skończę moim zdaniem nie ma tutaj jeszcze żadnej sceny, która przejdzie do historii z Leszarów. Ale bardzo podobało mi się jedno z pierwszych zabójstw poprzez wbicie noża w głowę fotografa przez cały korpus aparatu, bo to też było mega głupie, ale no jak na jak tak wiadomo, fizyka może zostać nagięta, naciągnięta i to, że ktoś nóż przebił przez salutki korpus i wbił w głowę, to mnie rozbraiło. Ja chyba nie mam ulubionego, ale ogólnie mi się podobały. Były ok, były brutalne, były mocne, były fajne. Nie mam chyba ulubionego. Jeżeli już to zabójstwo mordercy. Mhm. Ja bym też wyróżnił. Albo zabójstwo mordercy, chociaż znów ono jest piramidalnie głupie i fizyka tutaj nie działa, ale, ale wygląda naprawdę efektownie i jest przyciągnięte, ale akurat w taki fajny sposób. Albo to głębokie gardło i zabójstwo lewarkiem. To, to też było no, mocne i, i wręcz mnie zaskoczyło, że aż tak bezpośrednio to pokazali. Mhm. W sumie jak ten lewarek wyciągają, to też razem, nie? Za ręce się łapią, to też taka miłosna scena. Ale jeżeli chodzi o mordercę, to tak, to, to z fizyką nie ma nic wspólnego, ale mnie bardziej wstęp do tego morderstwa, czyli wykorzystanie broni, która... Przewijała się mm -hmm. już wcześniej, zaczęło się od ochrony środowiska i rozmowy na tak, temat tak, tak. E, plastikowych kubków e, kartonowych. Potem w e, kinie samochodowym, gdy on ją pyta, czy masz jakąś broń, to ona wyciąga znów to i on mówi, nie, to nie jest broń. Nie. No i mm -hmm. potem się okazało, że jednak jest. Dobra, to jeszcze przy temacie mordercy, jako że jesteśmy w erze postkrzykowej, to tutaj od początku twórcy trochę pogrywają z oczekiwaniami widza i z tym, że no w tych starszych steszerach morderca często był nadprzyrodzony i trochę się teleportował po planszy, po mieście, etc. No a później mieliśmy bardzo często filmy, gdzie morderców była dwójka, i tutaj też no od pierwszego, już od sceny otwarcia, od pierwszego morderstwa mamy takie sugestie, no, że albo mamy jakiegoś nadprzyrodzonego mordercę, który się teleportuje, bo widzimy go gdzieś tam przy, to, to nie jest pole, no, ale gdzieś tam z jednej strony takiej zielonej przestrzeni, a po chwili jest bardzo blisko swojej ofiary, więc no, albo się teleportował, albo jest ich tam dwóch, dwoje, dwie. I potem mamy kolejną taką sugestię przy jego drugim pojawieniu się, no bo mamy akcję w domu, no i morderca zostaje zatrzaśnięty w pomieszczeniu w środku domu, bohaterowie uciekają, a po chwili na zewnątrz znowu jest morderca, tak? Więc znowu, no albo się teleportuje, albo jest ich dwójka. I to jak to rozwiązali, w sumie, znaczy, to znowu, to jest głupie, ja się z tym zgodzę. W sensu, to nie ma żadnego logiki wewnętrznej ani nic, ale też mi się podobało, no bo to było jakoś tam zaskakujące. Znaczy to, że wiesz, morderca jest wszędzie i teleportuje się, no to, to jest wpisane w, w historię tego gatunku. Więc ja nawet nie myślę o tym, czy ich będzie dwóch, czy nie, i czy to ma sens, czy nie ma. To Krzyk zrobił to fantastycznie, bo właśnie uzasadnił ten motyw mordercy, który jest wszędzie. Ale mi się tutaj bardzo podobało, tylko żeby nie wchodzić w spoilery. Aha. Reakcja bohaterów na e, odkrycie, kto jest za maską, bo taką samą reakcję ma widz, podejrzewam, a oni to komentują z, z ekranu. Jest taka chwila pauzy i to jest chwila właśnie dla widza, żeby się zastanowił i padają z ekranu dokładnie te same słowa, które widz ma w głowie, podejrzewam, więc e, to w sumie tak całkiem fajnie było rozegrane. Czyli wyprzedziłeś moje pytanie, nie domyśliliście się. Znaczy, ja się domyśliłem, po, powiedziałbym tak po części całego tego rozwiązania, ale no niestety dla mnie ten finał jest efekciarski i tam są fajne motywy, bo na przykład ty Mando wspomniałeś użycie słomki, a mi się bardzo podobała jeszcze scena ze strzałą, która też no, pod kątem no. fizyki ma zero sensu, ale, ale super efektowna jest ta scena. I podobała mi się ta przestrzeń, to jak to jest wszystko zrobione i tak dalej. No ale naprawdę te, ta motywacja mordercy, ta cała opowieść za tym stojąca i tak dalej, to jest dla mnie głupie i ty, Szymas, powiedziałeś, że oni zrobili coś ciekawego, że to się trochę ogląda jak sequel, nie? że nie ma tego podprowadzenia, tylko że ten morderca już działa mhm. i ja już wtedy chciałem trochę oponować, ale właśnie w tej końcówce to wychodzi bardzo mocno, bo co z tego, że ten morderca już działa, skoro kiedy my poznajemy motywację jego, to w zasadzie to, że on działa od tych trzech lat, to jest po prostu tylko dla mnie jeszcze głupsze i jeszcze potęguje po prostu mój facepalm, który mam w trakcie całej opowieści mordercy o, o tej motywacji i z jednej strony, no mówię ja na poziomie jakby motywacji slasherowej, okej, okay, kupuję, jest to powiązane jako ze świętem walentynkowym i pod tym kątem no to się sprawdza jako właśnie slasher świąteczny, no ale to, to niestety to jest tak jak powiedziałem, cała ta horrorowa fabułka, dla mnie to, to tylko jest pokazane jak mocno to jest wszystko pretekstowe, nie, żeby trochę się pobawić różnymi odniesieniami właśnie, czy to do komedii romantycznej, czy do szera, trochę pobawić się może oczekiwaniami widza, ale, ale tu, tu nie chodzi o żadną jakąś tam, mam wrażenie, historię spójną i ten morderca tak naprawdę okazuje się być w tle, a w zasadzie to komedia romantyczna jest na pierwszym planie. Mm -hmm. mnie teraz zastanawia czy to by mi się spodobały te zniknięcia weapons bo nie spodobały mi się, bo nie gadaliśmy o tym ale uważam, że a ty już widziałeś tak, widziałem widziałem i to, to tak w dwóch zdaniach to niestety miałem takie poczucie że o ile w Barbarzyńcach to były dwa filmy w jednym tylko dwa mi się podobały tak w weapons są dwa filmy w jednym ale tu mi się podoba tylko pół filmu a drugie pół niestety wykłada tu pierwsze pół więc, więc tak to tak tylko w skrócie Mm -hmm. no to właśnie tam to takie stopniowe przechodzenie do innej estetyki mi się nie podobało, a tutaj w, w sercu o kim ja jak gdyby poczułem to od początku, nie? że mamy kamp w każdym po prostu elemencie i tę komedię i tę, tego romkoma, nie wiem no, sama ta maska, tak jak już powiedziałem nie wiem, ta scena na huśtawce, która mi się mega podobała to ona jest mega kampowa i od czapy przy okazji, to chowanie dildo w szafie, wy wspomnieliście ten moment, gdy w kinie samochodowym tam bohaterowie opowiadają sobie o swojej wizji miłości i jak to wynika, jak to jest powiązane z ich rodzinnymi historiami. I tam są, jest opowieść właśnie o perfekcyjnej miłości rodziców, ale o związku, w którym jedna osoba umiera i ta druga nie może się odnaleźć, co jest no, mega smutną historią. I jest opowieść o tym właśnie związku przepełnionym nienawiścią, gdzie rodzice się cały czas kłócą jedno z drugim i tak dalej. Więc mamy takie w sumie dwie mega smutne historie, Wspominki bohaterów, a <głos> to się dzieje w kinie samochodowym, po którym chodzi morderca z maczetą i jeszcze... A za nimi się bzykają, nie? <głos> tak, w samochodzie u jakichś obcych ludzi, którzy uprawiają seks w w bagażniku, tak? a czy no, w tej pomieszczeni z tyłu, z tylnych siedzeń i bagażnika, czy coś, co... Znaczy nawet tak teraz to mówię, to, to jest taki śmierć trochę bardziej z bezsilności, bo to pewnie brzmi absurdalnie I to jest głupie i to jest mega dziwnie nakręcone i tak dalej, ale właśnie ja tutaj widzę tę konsekwencję, że oni po prostu przez cały film jadą po bandzie, puszczają się peronu, pozwalają sobie na najróżniejsze żarty i też taki to parodiowanie Romkomów przy okazji, bo są sceny, które są komedią romantyczną i y, gdzieś tam. Y, ja, ja, ja wiem, że to są takie chwyty no, z love stories, z, z melodramatów, które mają chwytać za serce i że to jest podpucha, ale mnie to łapało. Gdzieś tam były takie momenty, kiedy, nie wiem, no, w finale to ja w ogóle miałem wzrusz i łezka mi tam gdzieś y, popłynęła. Ale właśnie działało to jakoś na mnie, mimo tej absolutnej przesady, tony właśnie kampowości, takiego parodystycznego tonu, no gdy oni tam właśnie w którymś momencie postanawiają stawić czoła tam mordercy i chwytają się za ręce na tle jakiegoś wielkiego serca w tle czy coś, no to bardziej kiczowato być yy, po prostu nie może. Nie wiem, jak bohaterka wymiotuje na zwłoki mordercy w jednej ze scen. A mówisz, rzeczy... że już cię nie bawią żarty o sikaniu i okupie w horrorach. <śmiech> no ale to nie, to było wymiotowanie. Znaczy co, ja się... Ogólnie zgadzam z tobą, Szymas, bo ja może nie skomentowałem tego, co mówił Jerry. Ja tego tak nie odczułem, żeby tutaj był taki dysonans wielki, bo ja od pierwszej sceny, od pierwszych dialogów, od sceny od, oświadczyn już, już wiedziałem, że mamy do czynienia z takim typem filmu i ja to czułem przez cały film, że to jest po prostu takie... Taka komedia, która może do wielu trafić, ja to doskonale rozumiem. Do mnie niekoniecznie trafiła i w ogóle porównanie z Weapons czy z Barbarzyńcami, to ja nie wiem, w jakie rejony zmierzamy w tym momencie, bo to totalnie zupełnie o czym innym my tutaj rozmawiamy. Nie? Więc ja cały czas czułem, że to jest taki zamysł na ten film, że tu się nic nie gryzie, bo po prostu tak sobie wymyślili taki taki horror Komediowy, nie wiem. Mhm. A, a to też ja tylko do, jeszcze tak dopowiem, czy doprecyzuję, że ja, mi się to gryzie, nie dlatego, że to jest jakoś niespójne w obrębie tego filmu, bo ja wam napisałem po pierwszej scenie, czy ten film jest cały taki. Nie, no i, i po prostu już wiedziałem, że czego się spodziewać. Natomiast to, to, co mnie jakby gryzło w całości, to jest tak, że naprawdę przez głównie super dobraną tą główną parę bohaterów i super chemię tych postaci, to ja bym sobie totalnie obejrzał nawet głupawą komedię romantyczną z nimi, albo bym obejrzał sobie poważny slasher z Okim, a po prostu mnie to gryzło, że mamy dwa filmy, które ja rozumiem, że to był zamysł, ale ja cały czas czułem, że to są dwa filmy obok siebie. Że wiecie, czasem jest tak, że robi się takie maszapy jakieś w różnych konwencjach i, i to wychodzi różnie, czasem lepiej, czasem gorzej. Tutaj no mówię, nie, mi, to, mi to osobiście nie grało, ale też jestem w stanie totalnie zrozumieć, jeżeli Aha. ktoś to kupi, a, a w kontekście nie wiem, świątecznego horroru to na Walentynki to ja bym nawet powiedział, że, że spoko, można zobaczyć, bo, bo, bo na, na akurat ten wieczór walentynkowy to ten film może siąść i tylko w taki wieczór. A nie jarało Cię trochę to, że właśnie w kontekście tego romkomu trochę podejrzewasz, że któraś z głównych postaci jest związana z tymi morderstwami? Nie jest to dla Ciebie wartością dodaną? Jest to jaż bardzo szybko ich skreśliłem. Nie, właśnie ja bardzo szybko ich skreśliłem, bo miałem wrażenie, że oni mają taką właśnie taką siłę przeciągania, że to, to wynika jakby ze scenariusza, że oni muszą skończyć ze sobą. nie? A nie sądziłem, czy też raczej nie brałem pod uwagę takiej opcji, że któreś okaże się mordercą. Znów patrzę na Cichą Noc na przykład, gdzie no moim zdaniem to dużo lepiej grało. Zresztą mhm. ja w ogóle miałem z tyłu głowy właśnie Cichą Noc i też, żeby to dopowiedzieć. To pamiętacie, co, co co ja mówiłem, a słuchaczom, jak ktoś nie słuchał, to przypomnę po tamtym filmie, że dla mnie to było jedno z najprzyjemniejszych zaskoczeń ubiegłego roku, bo ten film był momentami przegięty, był absurdalny, ale tam miałem wrażenie, że to jest totalnie tak spójnie prowadzone, że ja nie miałem tego dysonansu, który tutaj miałem, tylko tam jak miałem komedię romantyczną, to ona mi się jakoś super integrowała z horrorem i czułem przemianę bohaterów i czułem do czego to wszystkiego zmierza i w finale łezka wokół mi się zakręciła, a tutaj, no mówię, wolałbym dwa filmy, a nie jeden zmiksowany w, w, po prostu w tym, co dostaliśmy, summa summarum. Mhm. Ja nawet chyba przez sekundę nie pomyślałem, że to ktoś z głównych bohaterów może być mordercą. Szczególnie, że oni tutaj są ścigani, aczkolwiek to jeszcze, to, to jeszcze o niczym nie świadczy. No, Billy Lumis też został zabity przez Ghostface'a w krzyku, ale nie, no, nie pomyślałem ani przez sekundę. Mhm. Ja w sumie zgubiłem też wątek, gdy, gdy mówię o tym kampie. Chciałem ostatecznie powiedzieć, że to prowadzi mnie do finału który jest totalnie przekombinowany, dziwaczny i no w pewien sposób klasyczny, czyli no mordercy, morderca wykładają, wykłada swoją motywację, tak, swój plan, zamiary dalej. No i dochodzi do tej ostatecznej konfrontacji. To jest trochę odpałowe, ale na swój sposób, po pierwsze konsekwentne, więc dlatego mnie nie bolało, a po drugie, tam są fajne elementy. I takie w miarę widowisko. W ogóle ta lokacja końcowa jest bardzo fajna. Ona jest trochę jak z horroru, więc w pierwszej chwili, gdy tam dotarliśmy, to tak sobie pomyślałem czemu, ale potem nam no się wyjaśniło, tak? Że to nie jest miejsce takie użytkowane normalnie, tylko tutaj zaadoptowane przez naszego mordercę, więc w miarę mi to pasowało. No i potem dostajemy jeszcze rodzaj epilogu, który mi się bardzo podobał i scenę na napisach, która jest super. I ja bym jej nie obejrzał, gdyby nie Jerry, który mnie uświadomił, że ona tam jest, bo po tym epilogu wyłączyłem film i sobie pomyślałem, spoko, fajnie się zakończyło, a dzisiaj ją obejrzałem przed tym nagraniem i mi się bardzo podobała. Fajnie też pogrywa z czymś, czego ja trochę oczekiwałem w epilogu, a tutaj się pojawiło na napisach na plus. Ja już tu nic nie mam do dodania. 50 minut czy godzinę gadamy. Podejrzewam, że jeżeli komuś się podoba ten film, to nas tutaj zjedzą w komentarzach, że stare dziady przyszły i narzekają od godziny. Szczególnie, że powtarzamy się już wielokrotnie z tym samym, więc ja już zamknąłem chyba temat. Nie, Ja tak samo. Wydaje mi się, że z puenta powinna być raczej taka, że możecie sobie sprawdzić na walentynki jako świąteczny horror spoko, no ale też nie zdziwcie się jeżeli do Was ten film nie trafi Znaczy Dla mnie na walentynki to po prostu praktycznie idealny film a tak ogólnie jako po prostu do zobaczenia kiedy indziej jakieś 8 na 10, mnie się naprawdę bardzo podobało ja byłem mega pozytywnie zaskoczony no dobrze, no to wyczerpaliśmy temat w tej strefie, jeżeli filmu nie widzieliście, no to ja zachęcam do seansu, koledzy jak słyszycie trochę mniej, a y, wszystkich, którzy film już widzieli, albo no, nie będą go oglądać i nie boją się spoilerów, zapraszam jeszcze na krótką strefę spoilerową. Do usłyszenia za moment, hej! Uwaga! Spoiler! Dobrze, witam was gołąbeczki ponownie. Witamy. No witamy, witamy, o czym ty chcesz tu jeszcze no gadać? No właśnie też się nad tym zastanawiam. Znaczy ja chciałbym was zapytać, w takim razie kogo obstawialiście jako morderca? No bo ja od początku sobie myślałem, że no to pojawienie jest, pojawienie się Jaya w Seattle, to że on wpada na nią przypadkiem, potem się okazuje, że jest u niej w pracy i zaprasza ją na wieczór w nos, w którą działa morderca, no to że on będzie z tym jakoś powiązany. Potem, gdy okazało się, że świat przedstawionego podejrzewa, no to troszkę wtedy jak gdyby stwierdziłem, że no, okej, okay, no to rzeczywiście to nie ma sensu, no bo to byłby reveal finałowy ewentualnie gdzieś tam pod koniec drugiego aktu, a nie tak wcześnie. Tak wcześniej by się nie pojawił. No ale ostatecznie, gdy okazuje się, że zabijają facet z IT, z komendy i pani detektyw Show, no to ja totalnie nie wiedziałem, co powiedzieć i znając ich nie brałem pod uwagę w ogóle. Ja obstawiałem, że będzie zabijał, no albo że Jay będzie z tym powiązany. Niekoniecznie będzie mordercą, tak, ale będzie, nie wiem, byłym partnerem, bratem, ojcem, coś tam, tak. Na tej zasadzie będzie związany z mordercą, ale ja obstawiałem, że to będzie ktoś z tej firmy. Ali z Crystal Kane. Ta szefowa to by było może trochę zbyt głupie, ale nie wiem, może ten lizus co tam jej się podlizywał albo jakaś inna osoba. Ta, bo facet od IT było mądre. Ja nie obstawiałem szczerze nikogo, bo tak jak powiedziałem, dla mnie to jest trochę w stylu Scream Queens. Czyli założyłem, że to może być dosłownie każdy, że to może być totalnie absurdalne. Każdy, kto tutaj się pojawił, przy czym no, myślałem, że raczej ta para głównych bohaterów zostanie, jako tam wielka miłość, bo to jednak komedia romantyczna. I ja dzisiaj, ja ten film obejrzałem, nie wiem, z miesiąc temu i dzisiaj go powtarzałem i mówiłem, że możliwe, że do tego nagrania nie dojdzie, bo ja nie pamiętam, kto jest mordercą. W sensie pamiętałem, że policjantka, pamiętałem, że jest ich przynajmniej troje, może więcej, ale poza policjantką nie pamiętałem nikogo. I to się wyjaśniło podczas dzisiejszego seansu, bo to właśnie tak ma działać, nie? Ty, ty podałeś pana od IT i policjantkę, a zapomniałeś, że jest jeszcze no name, że jest jeszcze trzecia Ellie, postać tam zabijająca. I, i, to, i, to, I to jest właśnie ten Pierwszy żart, o którym mówiłem, gdy oni ściągają mu maskę, patrzą na niego, patrzą i mówią, kto to jest, a, a, a Jay odpowiada, nie wiem. Nie? No i na tym to się zakończyło, nie? dokładnie tak samo reaguje widz. I potem, gdy jesteśmy w tym kościele i facet do IT im się pokazuje, to jest ten żart powtórzony, tylko troszeczkę tak bardziej pociągnięty, bo on tak przed nimi staje, a oni na niego patrzą i nie wiedzą, kim on jest. I w końcu on mówi, no jestem tym gościem od IT, nie? No, no i to był żart, którego ja się... To, to znaczy, nie, nie tyle spodziewałem się dokładnie tego, co spodziewałem się właśnie czegoś takiego głupiego, absurdalnego, więc w ogóle nie myślałem, kto jest mordercą, bo mówię, to może być absolutnie każdy, nie? Ja miałem bardzo podobnie, chociaż akurat facet od IT wpadł mi w oko, dlatego że po prostu ta scena z nim na komendzie jest taka absurdalna, że stwierdziłem, że to chyba będzie ten morderca. Bo ja trochę miałem, właśnie tak jak mówię, jak ty, tak jak ty Mando, w tym sensie, że ja bardzo szybko porzuciłem próbę szukania mordercy, no bo główna para mi totalnie na nich nie pasowała, a z drugiej strony tych postaci z niby jest dużo, ale one się wszystkie tak pojawiają epizodycznie, i tak mają w sumie jakiś niewielki związek z, z tymi naszymi bohaterami, że no, totalnie nie wiedziałem, kto tu może być. Nie? No bo mamy niby tego jakiegoś tam byłego, Ali, mamy tę jej koleżankę, tutaj jakiś kolesi z pracy i tak dalej, no ale większość tych postaci no to się pojawia na przysłowiowe półsceny, więc ich umotywowanie no, Dawid w... też się pojawia na pół sceny, Tak, ale, ale, ale dlatego dla mnie to jest, to, to jest cały czas, mówiłem właśnie w tej sekcji bez spoilerów, że dlatego to jest tak pretekstowe, nie, bo no, po prostu ten morderca no, nie ma za sobą jakiegoś backstory, no tak jak oni mówią No to jest taki nasz king, nie? lubimy lubimy zabijać i dla mnie osobiście to, że mieli tam jeszcze tego trzeciego jakieś tam przydupasa to, to już tylko mi ręce opadły bo dla mnie to też jeszcze, jeszcze, jeszcze głupsze niż jakby to było właśnie taka motywacja, że para, para zabójców i tyle, no także mówię przez moment podejrzewałem pana od IT, sprawdziło się pani policjantki, absolutnie nie podejrzewałem jakiegoś cosplayera tym bardziej, także no dla mnie to nie było ogólnie jakieś tam satysfakcjonujące na tym poziomie fabularnym zakończenie. No, ja myślałem, że to będzie jednak to korpo, no bo to jest korporacja, która sprzedaje biżuterię właśnie przez walentynki, między innymi nie. Komercjonalizuje święto i myślałem no ale że Ale my będzie wszystkich tych ludzi z korpo to widzieliśmy przez jakieś pięć sekund na ekranie, to nie wiem, jakby to miało motywować no to działania i widać morderczy. Też ale myślałem, że on wróci po prostu w którymś momencie. Tak? No teraz po się, to wiesz, że ich widziałeś przez 5 minut, ale mógł równie dobrze wrócić w drugim czy trzecim akcie e, ktoś stamtąd, więc ja e, szedłem w tym kierunku. W ogóle nie podejrzewałem Detektyw Show, ale też e, gdy już to wyszło na jaw, potwierdzam to, co teraz mówisz, tak, że to jest pod wieloma względami głupie, pretekstowe i tak dalej. To, że oni mają jeszcze pomocnika, e, sensu nie ma, ale podoba mi się, no bo sprawia, że skoro już i tak idziemy w, taką, w takie odkrywanie kart dopiero w ostatniej chwili, i wyrabianie e, teorii tak? do tej historii, do, do, do takich rzeczy, które nie były absolutnie widoczne dla widza wcześniej, to to, że jeszcze to tak komplikują i wyjaśniają, dlaczego po drodze był ten no-name zabity Zroju mordercy to mi się podobało. Ale też y, w sumie to mi się to jakoś tam klei, bo y, to, że show jest to zamieszana, wyjaśnia czemu znalazła przy j maskę i nóż zabójcy. tak? No bo ten wątek był mega dziwny, skąd to się tam wzięło. Y, no sama je tam podrzuciła. Czemu na miejscu zbrodni, gdy rozmawiała z Hobbsem, w ogóle ten żart Hobbs ten Show w sumie też był zabawny. O tym chyba nie mówiliśmy. On nie był zabawny. Nie był. <laughs> nie był zabawny. Policjanci mają na nazwisko Hobbs i show i... I to jest żarcik w filmie. Ale właśnie ona tam w rozmowie z Hobbesem sugeruje, on mówi, że, pew, że mordercą pewnie jest jakiś incel, piwniczak i tak dalej. Ona mówi, a skąd? Wiesz, może to jest kobieta, tak? Może dziewczyna, której nikt nie zaprosił na tam studniówkę, bal maturalny czy coś. Zresztą Hobbes tam też coś wspominał o utracie jąder, więc gdy zarobił maczetą w krocze, wy to krytykowaliście, ale no gdzieś tam ja widzę foreshadowing <głos》> i konsekwencje znowu. A co do Davida, to dla mnie ten dialog nie był od czapy, bo on był. Nawet nie pagodią, tylko krytyką w sumie aplikacji randkowych. No bo on ją właśnie pyta, znaczy, czy, czy się znamy, czy coś takiego. No my wiemy już po seansie, że on ją znał, no bo on ją namierzył i chcieli ją zabić. tak? Więc to, to on sobie robił jaja z niej trochę. Ale ona tak właśnie go nie poznaje. On pyta, czy może znamy się z Bumble z aplikacji randkowej. To jest jak Tinder, tylko na Tinderze można wysyłać penisy komu się chce, a na Bumble trzeba zostać zaakceptowanym najpierw, więc jest bezpieczniejszą aplikacją. No i on ją zaprasza na kawę, ale odruchowo od razu mówi, że on zapłaci. nie? Tak jak właśnie ludzie mówią, że w tych aplikacjach często pojawiają się pytania od razu, kto płaci o wzrost i tego typu rzeczy. Więc to takie nawiązanie do realiów apki randkowej mi się mega podobało i jak gdyby założyłem, że on jest po to, nie? żeby pokazać takiego... No właśnie, on był trochę jak piwniczak, nie? Takiego wypłosza, który korzysta z aplikacji, i już ma takie rzeczy z aplikacji randkowej, jako nawyki w, nawet w realu, nie? Że on w ten sposób podchodzi do randkowania, do związków czy coś. Więc ja totalnie też go nie podejrzewałem, bo dla mnie to, to było tyle, nie? To taki taka smutna krytyka, żart, ale jednocześnie smutna historia aplikacji randkowych, miłości. Dużo w poważnych dobie. treści wyciągnąłeś z tego filmu. <laughs> No, no, bo wy, wy macie żony i nie rozumiecie no Dobre. Podobało mi się też to kino samochodowe na koniec, bo Jay tam proponuje jej wspólne mieszkanie. Myślimy, że się oświadczy, a on wyciąga kluczyk. Znaczy nie wyciąga, tylko on ma w tym takim pudełeczku na biżuterię, klucz niby do wspólnego mieszkania. Co moim zdaniem też było całkiem spoko, no i to Ali się w końcu oświadcza, bo ona stwierdza właśnie, że nie chce po prostu razem zamieszkać, tylko że chce, żeby byli razem. No Ja się wzruszyłem, dlatego mówię, że do mnie ten wątek romantyczny totalnie trafił i gdzieś tam jak już skumałem, że Jay nie jest jednak w żaden sposób zamieszany w te zabójstwa, to ja im kibicowałem do końca i na koniec się wzruszyłem i jest ta jeszcze scena na napisach gdzie Monika dzwoni i udaje głos i rymowanki mordercy. ja totalnie, gdy oni się sobie oświadczali, to mimo tego, że mnie to gdzieś tam kupiło, to sobie pomyślałem, czy nie będzie zaraz właśnie mimo wszystko jakiejś zajawki, że będzie sequel. Nie jakiegoś właśnie, nie wiem, sygnału od mordercy, jakiegoś rekwizytu, nie wiem, może kusza, może maska się gdzieś tam mignie w tle czy coś takiego. Gdy ta dzwoni i go udaje, ja byłem przekonany, że to jest pod sequel. Więc jeszcze okazało się, że to jest tylko kumpela, która sobie robi jaja, bo znowu e, robi im zdjęcia, żeby mieli co wrzucić na Instagrama czy coś. To dla mnie to zakończenie było idealne po prostu. Ale ostatecznie ona krzyczy, nie? W sensie urywa się rozmowa i robi się zaciemnienie. Także nie wiemy, czy nie zginęli nasi bohaterowie. No ja tego tak nie odebrałem, jak ty do mnie to tak nie trafiało. Absolutnie nie odczuwałem tutaj żadnych Wibracji romantycznych w tej scenie również. A znaczy, Cię to ja mam o, o tyle problem z tym finałem, że ja uważam, że ta. Początkowa scena, czyli ta scena oświadczeń, Ona jest bardzo ładna, ja polubiłem tych bohaterów, więc to mi się podobało, tylko no właśnie uważam, że w dużej mierze ta scena jest zepsuta tą kontynuacją, bo to ten ta klamra jest żenująca. Mi się nie podobało to na początku, więc po prostu jakby ta końcówka, która jeszcze ogłupia i upłupia trochę tych naszych bohaterów, że robią taki sam po prostu instagramowy właśnie jakiś tam dump, jak próbowała zrobić ta pierwsza parka, to ach, jak sobie pomyślałem, no czasem trzeba wiedzieć, kiedy skończyć, bo ładną scenę <laughs> mi popsuli. Znaczy to, że ona robi im te zdjęcia pod media społecznościowe, to było głupie, mega, i, znaczy, ale to w realu jest mega głupie, absurdalne i w ogóle, a creepy. W dziwnych czasach żyjemy, ale to, że ona do niej dzwoni z tym głosem, to było dla mnie super. A ten sequel jest potwierdzony, Jerry, mówisz? No ja widziałem, jak sp sprawdzałem informacje w necie, że wszędzie piszą, że sequel powstaje. Mm -hmm. Ale no to wiesz, to też nie, nie biorę za to pełnej odpowiedzialności, bo żyjemy w takich czasach, że trudno mi powiedzieć na 100%, czy to, czy to jest potwierdzone, czy nie. Znaczy całe trio morderców zginęło, więc tak trochę nie bardzo wiem. No okej, okay, no naśladowca w sumie może się no, pojawiać. w krzyku też ginęli mordercy w każdym filmie. Mm. No dobra, ja bym wolał, żeby go nie no, było. No niby jest, ja, ja widzę informację ostatnią na Dread Central z 30 stycznia, czyli dosłownie świeżutką, że y, sequel powstaje. Mhm. No dobra, no. Ja mam szczerze wywalone, czy on powstanie, czy nie powstanie. Nie widzę przeszkód, bo patrząc na ten film, to mogą sobie zrobić cokolwiek o kimkolwiek po prostu kolejny głupi film i tyle. No to za dwa lata porozmawiamy. Nie no. W sumie za trzy, no bo za dwa lata to wyjdzie na walentynki. Dobra. kończ wasz, bo już przeciągasz tak, że... Ach. To dziękuję wam bardzo serdecznie za namówienie mnie na ten udany seans. No, nie ma za co. I to dosłownie nie ma za co. Tak, dzisiaj jak słychać wyjątkowo się różnimy w opiniach, ale dzięki za rozmowę. Liczyłem na to, że właśnie to będzie wyszukana pełna tutaj fantastycznych przerzutek dyskusja. Tak, za rozmowę również Wam dziękuję, a Wam drogie drodzy dziękuję za to, że byliście z nami. I korzystając z okazji, trochę późno, ale lepiej późno niż wcale chcielibyśmy Wam oczywiście także życzyć udanych walentynek, najlepiej horrorowych, ale jeżeli nie, to także każdych innych takich, jakie sobie tylko wymarzycie i w takim towarzystwie, jakie sobie tylko wymarzycie. Czujcie się na nich tak jak After z mema Before i After, nie tak jak Before. Nie zapomnijcie o metalowej słomce, jeżeli wychodzicie na miasto, bo może się przydać. Spędźcie ten uroczy lutowy wieczór jak najmilej, a ja, no cóż, tradycji musi się stać zadość, więc będę Wam życzył jeszcze klimatycznego weekendu udanego tygodnia. I do usłyszenia w następnym, nawiedzonym podcaście. Halo, halo, halo, halo. Raz, dwa, trzy, leci, leci. <śmiech> ja. <aja, aja. śmiech> jest, jest, jest. Jest sobota, 14 lutego 2026 roku. Słuchacie właśnie 509 nawiedzonego. No, Na 509. A. Jest, jest, jest. Jeden. chuj. Data też nie ma znaczenia w sumie. O, fakt, teraz nie ma. A. Nie. O. O. Tak wiemy, że jesteśmy zabawniejsi niż Landon i Kennedy. Aha. Tak wiemy. Jest, jest. O. Oh. No dobrze. No to wyczerpaliśmy temat w tej strefie i jeszcze, What? jeżeli film nie... <laughs>